Tak. Pociąg pełznie po szynach Szyny ryczoł jak matula, która jęczy po synach Bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę za szyby ten przedział Pana co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział Zimny wzrok, gęsta broda pod nią kłyma niedźwiedzia Przy okazji jestem Filip Sześniak gdybyś nie wiedział I na przyszłość będę starał się latać Brak pojęcia za co znów spotyka kara mnie taka Patrzy na mnie ciągle typ jakby starał się bratać Wyprany tweet i koszula jakby stara cerata Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada O stan ducha i cywilny, czym para się tata No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada Otwarte drzwi, kola, piwo, chrupki, kawa, herbata ma okrutną buzię oraz butny ton Kupić u niego prędzej na Syberii kupię szron Pasażer wstaje, wartko, przekracza Rubikon. Spokojnie poprawia swój krawat, po czym mówi won Dostrzegam chłodny marmur jego oka Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz Widzę, że chce mieć duży dom, pełen cudzych żon Chce mieć duży dom, pełen cudzych żon Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry Niektórzy ludzie lubią pląsa, niektórzy chcą ciszy Cały dom w marmurze, cały dom w marmurze Czarne myśli znowu śpią na górze o Żyły w kolorze krwi jak więcej. Chyba w moim wieku jeszcze lecz widział więcej Jakby się po stromych szczytach życia wspinał mężniej Z technologii nie korzystał, wszystko pisał ręcznie Wortaliony się nie wpycha, żeby iść na bieżnię. Bo całe życie ucieka no biega za kimś Nagle widzę okiem, kim z tej brwi potężnej Lepiej się zacznie uśmiechać lub przestań gapić Wpisuje kod 4822 nie odebranych od jedynaka Jedynak planuje koncerty tak, Poczta głosowa, słyszę Felipe, no będzie draka A ja uciekłem, bo mnie męczy rap Gra jeszcze chwil parę, musiałby mnie ktoś uwięzić w kaftan Jestem za stary, żeby walczyć już o względy świata Chcę wszystkie prace swoje spalić, jak przed śmiercią kawka Męczy oraz dziwi wszystko Zawsze czułem, że ja mogę w każdej chwili zniknąć Teraz czuję, że nie wrócę do tych singli szybko Sąsiada chyba już zasnął. Dokąd jadę, czuję, że interesuje was to Kocham Wugu, ale zrobi się tam ciut ciasno Znów te głosy, gdy mój pociąg wjeżdża w twój miasto Chcę mieć duży dom, pełen cudzych żon Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry Niektórzy ludzie lubią pląs, a niektórzy chcą ciszy Cały dom w marmurze, cały dom w marmurze Czarne myśli znowu śpią na górze o! Otwieram okno chłonąc zew morza Rześki wiatr, wielki świat, wodne bezdroża To tylko mały ja kontra ogrom przestworza I młodzi chłopcy co pakują sobie biel w nozdrza niby wieprz wzrożna Żywią nadzieję, że wybranka będzie bezbożna Chociaż życie to zły sen, czasem wręcz koszmar To wcale nie chce budzić się, no jak tak rzec można? Nie będę szukał wrażeń. Chcę żyć w hotelu, czasem co najwyżej pójść na plażę. Napisać płytę, pić herbatę i się czuć jak starzec. Bo chcę wypocząć, zanim skończę jak ten współpasarze, który zniknął. Wielka szkoda, miałem plan. Otóż miałem zapytać go, skąd ja pana znam. Te ostatnie dni w Warszawie mało spałem. Fakt, czy to Majaki, czy jechałem w tym przedziale sam? Niemożliwe. To dopiero dobry fortel. Czy mam zjedy, bo się przemieniłem w moczy mordę? Ciężki biznes, bo opowiadam o tym potem. No bo wysiadam i przechadam się nad polskim fjordem. Niebo ciemne i kleiste, niby może Wysiliwszy oczy, widzę dość ogromny hotel. Ogromny hol, w nim znajduje jakiś skromny fotel. Pojawia się ogromny wąs za nim mocny portier. Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na Pana. Zameldowaliśmy Pana w pokoju 515. Nie mam rezerwacji żadnej. Proszę, toszy. zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed Panem ogrom praca, oczywiście. Niemniej zachęcam Pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa. No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu? Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii. Super. Włada. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalny. Dobranoc i powodzenia. Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Mu się nocna podoba Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa Czy to wieść jakaś niesiona, jest okropna, chjobowa Kto mnie znalazł tu, komu się marzy nocna rozmowa Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. słyszysz?